Kochani, myśmy tu już ustalili z braćmi, że rozpoczynamy pieśnią numer... Jak to było, Przemek? 28. 28. I chciałem was wszystkich znowu pobudzić do wielbienia Pana. Wiecie, my ciągle mamy taki dylemat odnośnie tego, jak zgromadzenie ma wyglądać. Wiemy, Zdajemy sobie sprawę z tego, że, że jesteśmy z różnych zborów, chociaż w większości, z tego co wiem, funkcjonujemy podobnie. Są pewne rzeczy, które praktykujemy jako zbory, które nie do końca jakby nie opierają się stricte na Słowie Bożym. Są to takie rzeczy... Wydaje nam się dru, drugoplanowe, jeżeli chodzi o zgromadzenie ludu Bożego, ale zawsze zależy nam na tym, żeby wszystko działo się ku zbudowaniu, zgodnie i, i ku zbudowaniu. E, jakby to powinno być e, poza tymi rzeczami, które w Słowie Bożym są bardzo wyraźnie pokazane, w którym miejscu jest zwiastowanie słowa, tak, w którym miejscu jest prorokowanie e, to te pozostałe rzeczy myślę, że tak naprawdę czasem trudno ustalić. Są rzeczy, które mogą niektórych gorszyć, nie? choćby ja tak mam czasem taką obawę, czy może kogoś gorszyć ilość tego sprzętu, tych kabli, tego wszystkiego, już sam się w tym plączę, ale tak weszliśmy w to i, i po prostu i się coraz bardziej z tym... Plączymy, dlatego, że zawsze widzieliśmy, że wielu jest takich braci, sióstr, którzy grają na jakichś instrumentach i mają radość z tego, że mogą tutaj usługiwać i robimy im taką możliwość. Natomiast wiem, że zawsze można w czymś pójść za daleko. My jako bracia zdajemy sobie z tego sprawę i kiedy tak pomyślę sobie, co jest takim, co mogłoby być takim wyznacznikiem takim, to myślę sobie, że jest taka jedna rzecz, kochani. Co może być tym, co nas jakby zachowa od pójścia za daleko w jakimś kierunku i zachowa nas od tego, żeby, był, żeby, był żeby nie było nieporządku na zgromadzeniu. To jest to jedna taka centralna rzecz. Czy każdy z nas ma świadomość tego, że to właśnie dla Pana przyszliśmy tutaj w to miejsce. Myślę, że jeżeli tego brakuje, jeżeli brakuje tej głębokiej świadomości, że modlisz się dla Pana, że śpiewasz dla Pana, że słuchasz modlitwy ze względu na Pana, że słuchasz Słowa Bożego, bo wierzysz, że właśnie Pan Jezus Chrystus, Twój Zbawiciel do Ciebie mówi, to wtedy mi się wydaje, mamy szansę na, tą, na ten porządek, mamy szansę na tą powagę, na właściwą radość, na właściwe wielbienie Pana w pieści, na właściwe modlitwy. Jeżeli tego nie będzie, to możemy pójść za daleko. I widzimy to, często to oglądamy, tak? Podawanie pieśni staje się jakąś, wiecie, czasem już prawie kłótnią, bo niektórzy się obrażają, nie? Wręcz. Że nie, nie dobili się, nie udało się im. Czyli co, no wychodzi gdzieś nasz taki egocentryzm w tym momencie, nie? Że ja chciałem to zaśpiewać i nie udało mi się, a tą pieśń już trzy razy śpiewaliśmy. Myślę, że no istotą tego, co tutaj się dzieje w tym czasie wspólnym, jest to, że to jest, to jest dla Pana, kochani. Istotą tego, że teraz zniesiemy nasz głos, że zaczniemy śpiewać, to my dla Pana śpiewamy. My dla pana śpiewamy. Jeżeli będziemy podawać pieśni, bo nam się podobają, bo lubię tą melodię, tak, to, to ja już nie śpiewam dla pana. Ja już nie śpiewam dla pana. Może stać serce, koło serca, a to będą dwa inne serca. Jedno będzie przed panem, a drugie będzie zamknięte w sobie. Nawet teraz taka sytuacja, w trójkę stoimy, śpiewamy i ja śpiewam, ja zobaczyłem, ja śpiewam, bo ja chcę sprzęt wypróbować, a tu już dwóch braci Boga wielbi. I no, oni bardzo szybko to wykorzystali do tego, żeby go wielbić, a ja tam się wsłuchiwałem, czy wszystko słychać. No, ale ja ci to mówię. Trudno nam jest nasze serce ogarnąć, nie? Jak to Paweł mówił, no, jeżeli my własnego serca nie potrafimy ogarnąć, własnego serca, to jakże możemy ogarnąć mądrość Bożą? Nie? Jakże możemy? Także róbmy wszystko ku zbudowaniu i przede wszystkim dla Pana, kochani, dla Pana tu jesteśmy, dla Pana się mutlmy, dla Pana śpiewajmy, dla Pana słuchajmy słowa. Dla Pana pokutujmy, wszystko róbmy dla Pana, nie dla człowieka, nie, dla, nie jeden przed drugim. Niech się wszystko odbywa zgodnie i ku zbudowaniu. Jeżeli, jeszcze raz powtarzam, ktoś chce usłużyć, ma jakiś instrumencik, my nie robimy z tego żadnych problemów. Oczywiście jak będzie więc, jak zaczniemy przeszkadzać w śpiewaniu, no to wtedy się zatrzymamy. Śpiewamy pieśń numer 28, tak? Nie zawiodłeś, Panie, przez tyle lat, nie zawiodłeś, prowadziłeś drogami różnymi, drogami trudnymi, prowadzisz drogami, których nie rozumiem, Panie, ale, ale nigdy nie zawiodłeś. Potrzebujemy Ciebie dzisiaj, pani nasz. Aleluja Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Boże żywy. Ci, Panie. bo bogowie pogań to, to uda. Wytwór rąk ludzkich, Panie. Panie, ale Ty nie jesteś wytworem rąk ludzkich. Panie, Ty jesteś żywym Bogiem. Bogiem, który działa, który działa wśród Twojego swe, ludu, Panie. Który działa, cuda wielkie, Często ich nie dostrzegamy. Ale, Panie, chwała Ci, że w takiego Boga wierzymy, w wszystko może. No, Amen. Kochani, i zaśpiewajmy, niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. My. Chwała temu, który przemienia człowieka od środka, który daje mięsiste serce, który powoduje łzy, łzy na grzech, który powoduje niezgodę, na nieświęte życie. Chwała temu, który uzdania do świętego życia, który jedynie uzdania. Chwała temu, który nie sądzi nas według naszych uczynków, ale według własnej sprawiedliwości. Chwała Jezusa. Chwała Panu Bogu na niebie. Chwała Mu. Chwała Chwała że jest wszystko, co nam potrzeba. Ty przyszedłeś z nieba. Dzięki Ci, Święty, że umieściłeś nas tutaj, w tym miejscu, że możemy tu poznawać Cię, takiego, jakim jesteś, że to Ty zniżasz się do nas i przychodzisz w Duchu Świętym. Chwała Ci niech brzmi, Święty, bo Ty jesteś pośród nas i daruj nam skorzystać z tego, wziąć od Ciebie tego zastanowionego stołu, aby cieszyć się Tobą każdego dnia do końca dni. Chwała Ci, Święty. Amen. Amen. Amen. Słuchaj, ja Ci dziękuję za ten ogromny zaszczyt zasiadania Ci w Twoim stołu, patrzenia w Twoje oblicze, cieszenia się Tobą. Right. Oj, teraz Pani. dziękuję, że to wszystko Dziękuję.